Dzień dobry tym, z którymi nie zdołałem się przywitać. Dobrze jest być tu razem w niedzielę jako Kościół. Chciałbym dziś mówić o dotknięciu Boga. O tym mówiłem już dwa, trzy tygodnie temu. O tym, co to znaczy dotknąć Boga lub być dotknięty. I dzisiaj tytuł tego kazania jest taki. Później wyjaśnię dokładnie, o co mi chodzi. Dotknięcie Boga, myślnik, pokonaj swoją paranoję. Na razie tyle, później wrócę do tego, myślę, intrygującego słowa, może nawet niepokojącego w pewnym sensie. I kiedy mówiłem na temat dotknięcia Boga ostatnim razem, taką główną myślą, czy jedną z głównych myśli było to, żeby pokonać Trudności, jakie są między nami, a Bogiem, którego możemy dotknąć. Jeśli pamiętasz, to posłużyłem się kilkoma przykładami osób, ludzi, którzy chcąc spotkać się z Jezusem, chcąc doznać czegoś od Niego, otrzymać coś od Niego, musieli pokonać konkretne trudności. To był Zacheusz niskiego wzrostu, to była kobieta cierpiąca na krwotok, to był ślepy Bartymeusz, który musiał krzyczeć, przekrzyczeć tłum, aby Jezus mógł go usłyszeć. To była kobieta, która namaściła stopy Jezusa, omyła je łzami, musiała pokonać barierę uprzedzeń społecznych, wstydu. I takich przykładów moglibyśmy szukać więcej. I chciałbym, aby ta myśl i to przesłanie w nas pozostało. Pokonaj przeszkody, by go dotknąć, by go dotykać, by dać się dotknąć, bo warto. Dlatego, że Dotknięcie Pana przynosi uzdrowienie, dotknięcie Boga przynosi uwolnienie, dotknięcie Boga przynosi przebaczenie grzechów, to wszystko widzimy w tych przykładach, dotknięcie Boga przynosi błogosławieństwo, dotknięcie Boga również może spowodować zmianę kierunku życia, o tym właśnie chcę dzisiaj więcej mówić, przykład Zacheusza, który w wyniku spotkania z Jezusem podjął jakieś decyzje. Jak dotknąć Boga? Przesłanie Starego i Nowego Przymierza, Starego i Nowego Testamentu jest jednoznaczne. Jezus powiedział do swojego ucznia Filipa, kto mnie widział, widział Ojca. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 9. Kto mnie widział, widział Ojca. Jezus jest kluczem do drzwi. Gdy przychodzimy przez Jezusa, to jest tak, jakby te drzwi się nagle otwierały. Te drzwi, które są zamknięte, one są w Chrystusie, w Jezusie otwarte. Wchodzimy do Bożej obecności, wchodzimy do Bożej bliskości. Co nie znaczy, że jest to zawsze łatwe i na palca. Wymaga to wiary, wymaga to miłości, wytrwałości. Na początku Księgi Objawienia czytamy opis Jezusa, którego spotkał Jan. To już czytaliśmy wtedy, nie będziemy wracać. Jan był zachwycony, a potem dalej widział kogoś siedzącego na tronie. Po prostu kogoś. Kto pamięta, do jakich kamieni podobny był ten ktoś siedzący na tronie? Dwa kamienie. Jaspis i Karneol, czyli krwawnik. Brawo, siostra, za wiedzę biblijną. Niech to wzbudzi w nas dobrą ambicję. Amen. Jaspis i Karneol. Jezus jest jedynym pośrednikiem do Ojca, tak mówi nam Słowo Boże. I tylko Jego imię może być wezwane, by przyjść do Niego. Nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Ja tutaj już cytuję z pamięci różne fragmenty Pisma. Czego potrzebujemy? Co zrobić, aby osiągnąć to, czego potrzebuję? Aby otrzymać to, co jest mi potrzebne na teraz. Po pierwsze, potrzebujemy wiary. Wiara. Bez wiary Bogu podobać się nie możemy, bez wiary Boga dotknąć nie możemy. Kobieta, która przyciskała się przez tłum, kobieta cierpiąca na krwotok od dwunastu lat, mówiła sobie, jeśli dotknę tylko frędzla jego szaty, z kraju rąbka, będę uzdrowiona. To była wiara, która zadziałała. I kiedy pokonała przeszkody, dotknęła Jezusa, moc Boża ją uzdrowiła. Po drugie, potrzebujemy miłości. Miłości, która sprawia, że tęsknimy za Bożą obecnością. Zacheusz po prostu chciał widzieć Jezusa, chciał widzieć Go tak bardzo, że wdrapał się na drzewo, wbrew konwenansom, wbrew społecznym wyobrażeniom o roli takiej osoby, jaką On był, bo pragnął widzieć Jezusa. W rezultacie tego co się wydarzyło. Potrzebujemy także po trzecie wytrwałości, dlatego że czasami są przeszkody. Ten ślepy Bartymeusz, nie dość, że musiał przekrzyczeć tłum, to jeszcze Go uciszano. I to jest bardzo ważne pytanie, co zrobić, aby osiągnąć, aby otrzymać to, czego potrzebuję. Wiara, miłość, wytrwałość. To jest jedno ważne pytanie, ale dzisiaj, dzisiaj chciałbym zadać drugie, które jest jeszcze ważniejsze. Które jest jeszcze ważniejsze niż to, co ja mogę od Boga otrzymać, co ja mogę w Nim osiągnąć. I to pytanie brzmi, to drugie pytanie brzmi tak. Co Bóg może we mnie osiągnąć przez Jego dotknięcie? Co Bóg chce uczynić ze mną, we mnie, z moim życiem, kiedy w końcu zbliżę się na tyle, że będzie mógł mnie swobodnie dotknąć przez wiarę, przez moją miłość i przez wytrwałość. Wiecie, Bóg przychodzi w swojej obecności mocy nie tylko po to, żeby zaspokoić nasze potrzeby. To jest ważny aspekt Jego miłości, Jego ojcowskiej troski. Ale przychodzi także, a może przede wszystkim po to, aby coś w naszym życiu ulepszyć, zmienić, aby nas ubłogosławić aby nas skierować na tory wieczności. Bo wiecie, dzisiejsza choroba, nawet uzdrowiona, ona może kiedyś wrócić. Dzisiejsze wskrzeszenie z umarłych nie oznacza, że już żyjesz na wieki, bo ponownie będziesz podlegać procesowi starzenia się i śmierci. Dzisiejszy cud wystarczy może na kilka dni, tygodni, miesięcy, lat, ale co dalej? Co dalej, kiedy przyjdzie kres? I właśnie nad tym, co dalej pracuje Bóg Ojciec i Jego dotknięcie. I to jest to drugie pytanie. Panie Boże, czego Ty chcesz? I znowu przykład Zacheusza, tego przełożonego celników człowieka na pewno niegodziwego, nieuczciwego. W wyniku spotkania z Jezusem czytamy pod koniec tej rozmowy, kiedy Jezus gościł u niego w domu. Mówi, panie, co wymusiłem, oddaję w czwór nasu. Wiecie, to jest trudna decyzja, pozbyć się majątku, który się zgromadziło. Nagle stać się człowiekiem, być może nawet biednym z powodu dotknięcia Boga. W jednym sensie, ale bogatym w innym. Bo to jest bogactwo na zawsze, na wieczność. Zatem co robić? I tutaj chcę użyć takiego sformułowania współdziałanie z Bogiem. Czy wiesz, że my mamy współdziałać z Bogiem? Czy wiesz, że Bóg nie zrobi automatycznie dla ciebie to, co do ciebie należy? Możesz być nie wiadomo jak wierzący, ale jeżeli masz bałagan w pokoju, Pan Bóg nie posprząta za ciebie. Możesz być człowiekiem głębokiej wiary, ale jeżeli kłócisz się z żoną, to Pan Bóg nie przestanie się kłócić za ciebie, to ty musisz przestać. Dotyczy to też żon, żeby nie było. Jeżeli cokolwiek jest do zrobienia przez ciebie, to ty masz to po prostu zrobić. Widzę, to jest moja obserwacja z wielu lat, że możemy spotkać także w Kościele całkiem sporo ludzi, którzy kiedyś, w jakimś momencie e, życia, dawno, niedawno, może bardzo niedawno, zostali dotknięci w jakiś sposób przez Boga. Coś przeżyli, coś otrzymali, coś w ich życiu się wydarzyło, ale kierunek ich życia i sposób ich życia nie uległ znaczącej albo w ogóle żadnej zmianie. Powiem tak, że można być przez Boga dotkniętym, można być przez Boga namaszczonym Duchem Świętym, można być nawet przemienionym w sercu i nie poddać temu swojego życia. Możesz być dotknięty przez Boga, ale kiedy nie podejmiesz współdziałania z Nim, to nie da tego efektu, o który Panu Bogu chodzi. Dlatego, że można być duchowo chorym. Wiemy, że są duchowe choroby? Dość często zdarza nam się, i nawet Biblia o tym mówi, że ktoś jest duchowo ślepy. Prawda? Dość często mówimy, słyszymy o duchowej głuchocie, ktoś nie słyszy tego, co Bóg do niego mówi, nie słyszy przesłania Boga, nie docierają do Niego kazania, nie, nie docierają do Niego świadectwa. Mówimy wtedy, on jest duchowo głuchy. Zdarza się, że mówimy i również jest to biblijne sformułowanie, mówimy, że ktoś jest kulawy czy chromy duchowo. Kuleje na obie nogi ten człowiek, taki słaby, kulawy duchowo, prawda? Fizyczne choroby, te, które dotykają naszego ciała, są używane jako ilustracji do różnych duchowych słabości i mankamentów. Ja myślę, że można również być duchowym anemikiem na przykład i można też być duchowym paranoikiem. I dzisiaj powiem więcej na temat tego zjawiska które istnieje w naszym kraju, w Kościele i z góry zastrzegam, ja nie jestem lekarzem, nie stawiam tutaj żadnej diagnozy nikomu, nie wyrokuję, nie osądzam, także nie czuł się po tej, po, tym, po tej prelekcji, kazaniu, nie czuł się zdiagnozowany, dobrze? Co najwyżej duchowo, o, duchowo tak, ale nie bierz tego w taki sposób, że teraz musisz iść do psychiatry, nie o to mi chodzi. No, kto musi, to musi, to już jest jego sprawa, ja nie będę o tym decydować. I żeby lepiej zilustrować, jak ten mechanizm duchowej paranoi, jak on funkcjonuje, przywołam postać Starego Testamentu, Starego Przymierza imieniem Saul, Król Saul. Ta postać jest kopalnią wiedzy, informacji o tym, jak można żyć tak, by zmarnować to, co się otrzymało. Jak można zmarnować potencjał i łaskę daną przez Boga? Saul, pierwszy król Izraela, jego historię znajdujemy w pierwszej księdze samuelowej. Dziś będziemy niektóre wersety z tej księgi czytać. One dadzą nam potwierdzenie i obraz, ilustrację tego, co działo się w życiu, w umyśle, w sercu Saula. Historia jego życia, jego objęcia królowania, panowania, wojen i upadku Zawarta jest między rozdziałem 9 a 31. Całkiem spory kawałek Biblii. Jest to postać wielka, ale zarazem też tragiczna. Był to człowiek dotykany przez Boga, był to człowiek powołany przez Boga, był to człowiek namaszczony przez Boga, był to człowiek błogosławiony przez Boga, był to człowiek przemieniony przez Boga, ale jednak. Było w nim coś, co sprawiło, że nie zmienił kierunku i sposobu swojego życia. Coś, co w rezultacie zniszczyło jego rodzinę, jego służbę, w końcu jego życie. I przy okazji ucierpiało wielu ludzi dookoła, no bo był człowiekiem na najwyższym stanowisku w państwie, król. W rozdziale 9 czytamy historię jego powołania na króla, to znaczy namaszczenia. Bóg przemówił do proroka Samuela, Wskazując mu dokładnie, kto ma zostać teraz królem. To był przełom. Do tej pory Izrael nie miał króla. To była epoka sędziów. Od czasu, kiedy weszli do ziemi obiecanej, aż do tego momentu po prostu byli sędziowie, którzy w jakiś naturalny sposób dochodzili do autorytetu. Bóg powierzał im swoją łaskę, ludzie rozpoznawali to i poddawali się autorytetowi danego sędziego, który rozsądzał sprawy w Izraelu, zarządzał pewnymi sprawami. Nie znano władzy królewskiej, ale to był moment, kiedy lud zapragnął mieć króla, tak jak wszystkie inne ościenne narody. I ten rozdział 9 mówi o tym, że Samuel wylał z flakonika olejek namaszczenia na młodego jeszcze Saula. Potem w rozdziale 10 czytamy o niezwykłych okolicznościach, które zaaranżował Bóg a które miały przekonać Saula, że jego powołanie jest prawdziwe, że Samuel sobie tego nie wymyślił. Samuel mu zapowiada, słuchaj, będziesz szedł tędy, spotkasz takich ludzi, pójdziesz tam, zobaczysz to, będziesz tam, stanie się to i to. Saul słucha tego, idzie i rzeczywiście te wszystkie znaki wypełniają się w ciągu tego dnia, wypełniają się w tym najbliższym czasie a więc nabiera przekonania, że rzeczywiście Bóg stoi za tym, że to nie jest fantazja Samuela, albo nie jest to tylko jakaś polityczna intryga, bo ktoś ma jakieś ambitne plany i chce go użyć, ale jest to Boża rzeczywistość, która przychodzi. I czytamy o niezwykłym dotknięciu Boga, którego ja Saulowi zazdroszczę. Rozdział 10, wiersze 9 i 11. Wyłowimy te dwa wersety, pamiętając o kontekście. Rozdział 10. Wiersze 9 do 11. A kiedy Saul odwrócił się, by odejść od Samuela, Bóg przemienił mu serce na inne. Słuchaj uważnie, Bóg przemienił mu serce na inne. Tego dnia spełniły się wszystkie zapowiedziane znaki. Bo ledwie przyszli do Gibej, spotkała go gromada proroków. Stąpił tam na niego Duch Boży i prorokował wśród nich, inne tłumaczenia mówią, i popadł w zachwycenie razem z nimi. A gdy ci wszyscy, którzy go wcześniej znali, zobaczyli, że i on prorokuje z prorokami lub popadł w zachwycenie, zastanawiali się między sobą, co się stało synowi Kisza. Czy również Saul jest między prorokami? Zazdroszczę takiego przeżycia. Chciałbym popaść w zachwycenie. Takie wiecie, że nie ma już mnie, jest tylko Bóg. Nigdy czegoś takiego jeszcze nie miałem tak głębokiego, ale wiem, że Bóg przemienił moje serce, ja o tym wiem. I również serce Saula zostało przemienione, ale co dzieje się dalej? A więc mamy dotknięcie Boga, mamy namaszczenie, mamy wybranie i mamy przemianę serca. Wydaje się, że super, teraz już tylko korzystać. Rozdziały 11 do 14 opisują zwycięskie wojny Saula, z Filistynami, nie tylko, a potem dochodzimy do rozdziału 15, kiedy... Jest kolejna wojna, tym razem z Amalekitami, odwiecznym wrogiem Izraela. Saul odnosi zwycięstwo, jednak nie dochowuje posłuszeństwa poleceniom Pana, poleceniom Pana wygłoszonym przez Samuela, proroka. Mam nadzieję, że pamiętacie tą sytuację. Saul otrzymał polecenie, żeby wszystko zniszczyć, to, co zdobyte, nie brać nic, wszystkich wybić, absolutnie nic, wszystko było obłożone klątwą. Tymczasem lud zaoszczędził sobie to, co lepsze. Saul oszczędził też życie króla Amalekitów i to było wbrew rozkazowi Bożemu. Bóg chciał radykalnie odciąć swój lud od wpływu Amalekitów, także poprzez odcięcie się od jakiejkolwiek korzyści, która mogła wyniknąć z tej wojny. I co więcej, Saul mimo jakiejś świadomości, że chyba nie do końca jest Bogu posłuszny, 15-12 czytamy, Saul... Postawił sobie pomnik zwycięstwa. Żeby nikt nie miał wątpliwości, że to on pokonał amalekitów, postawił sobie pomnik zwycięstwa. Słuchajcie, to ja, ten pomnik mówi o mnie. Przypomina mi się onufryza głowa, który w pewnym momencie mówi do swoich towarzyszy, wyzwalanych z niewoli: ja ci to nie chwaląc się sprawił, uczynił. To jest coś bardzo znamiennego. Zwycięstwo, jakie jedno z wielu. W dodatku jeszcze jakieś potknięcie w wypełnianiu woli Bożej, a Saul stawia sobie pomnik zwycięstwa. Ja widzę tutaj potrzebę dowartościowania się. Słuchajcie, nikt nie może mieć wątpliwości, że to ja jestem tym zwycięskim królem. Tokolwiek by wątpił, popatrz na ten pomnik i przypomnij sobie, że to ja pokonałem tych ludzi, a więc ten pomnik ma tu stać. Widzę też w jego postawie nieposłuszeństwo Bogu, Widzimy tutaj w tym rozdziale 15 niewiarę, chwiejność, a także lęk przed ludźmi. Kiedy Samuel przyszedł do niego i robi mu zarzuty, słuchaj, Saulu, nie wszystko zrobiłeś tak, jak należało, okazałeś nieposłuszeństwo Bogu, nie współdziałałeś z Bogiem tak, jak należy, zgrzeszyłeś, Bogu się to nie podobało, Saul mówi, no dobrze, dobrze, Dobrze, dobrze, rozumiem, zgrzeszyłem, ale wiesz co, uczci mnie teraz przed ludźmi, niech nikt tutaj, niech ludzie za bardzo nie wiedzą, o czym rozmawiamy, my sobie teraz tak pójdziemy przed, przed wszystkich i, i, i, i wiecie, tak złożę pokłon i, i, i ty stań obok mnie, wiesz, to tak wizerunkowo będzie dobrze wyglądać. Ta rozmowa jest tak między nami, ale wiesz, ludzie są ludźmi i my musimy sobie tak tutaj stanąć, żeby nikt za bardzo się nie zorientował, o co chodzi. To jest 15:24. Wtedy Saul powiedział do Samuela, zgrzeszyłem, ponieważ przekroczyłem polecenie Pana oraz Twoje słowo, to dlatego, że, uwaga, to jest bardzo ważne, bardzo ważne sformułowanie, to dlatego, że bałem się ludzi i posłuchałem ich głosu. Wiecie, miał na jednej szali głos Boga, polecenie Boga, a z drugiej głos ludzi. Kogo bardziej się bał? Bardziej bał się ludzi niż Boga. Co z tego wynikło? Mnóstwo nieszczęść, dlatego, że Saul bardziej bał się ludzi. Jest napisane, lęk przed ludźmi, Nastawia sidła na człowieka. Teraz jednak odpuść mi, proszę mój grzech zawróć ze mną, bym pokłonił się Panu. Saul wyznał, zgrzeszyłem, lecz teraz uszanuj mnie, proszę wobec starszych mojego ludu, wobec Izraela, zawróć ze mną, abym pokłonił się Panu, Twojemu Bogu. Samuel zawrócił, więc... Ale wiecie, czytamy później, że Samuel w tym momencie zaczął bać się Saula. Kiedy zobaczył, co jest w tym człowieku, brak bojaźni wobec Boga, a strach przed ludźmi, on się zaczął Saula... Bać, ten prorok Boży zrozumiał, że to jest niebezpieczny człowiek. Zrozumiał, że to jest człowiek, który muż, może wyrządzić wielką krzywdę. Rozdział 16, werset drugi. Pan mówi do Samuela, idź, namaść mi nowego człowieka na króla. I co mówi Samuel? Ale jak mam tam pójść? Saul mnie zabije, jeśli o to słyszy. Widzicie? Był świadomy tego, że z ręki Saula może go spotkać zło. Dla Saula nie liczyło się, kim był Samuel. Liczyła się potrzeba dowartościowania, liczyło się uznanie w oczach ludzi, liczył się pomnik zwycięstwa, liczyło się to, aby zachować pozory. A potem historia życia Saula to pogłębiające się szaleństwo, zakończone upadkiem i śmiercią. Wiecie, Saul miał wszystko, by prowadzić swoje życie w dobrym kierunku. Jednak zabrakło na pewno współdziałania z Bogiem. I tutaj kilka cech, które w życiu Saula zdradzają skłonności paranoiczne. Ja mówię w kontekście paranoi duchowej, czyli tego, co czasami nas dotyka w naszym sposobie myślenia. Powtarzam, nie chcę nikomu wmówić, że ktoś jest chory. Mówię o tym, że na zasadzie analogii do duchowej ślepoty, duchowej głuchoty, duchowego kulenia, możemy również mieć duchowe objawy Paranoi. Po pierwsze Saul był chorobliwie, przesadnie podejrzliwy. Szukał ukrytych znaczeń i obecności wrogów. W rozdziale 18 czytamy, że do jego otoczenia dostał się młody człowiek Dawid, późniejszy król. Dawid z całego serca był lojalny wobec Saula. Najpierw pokonał Goliata, Filistyńczyka, a potem każda jego wyprawa przeciw filistynom zakończona była sukcesem. Wracał jako zwycięzca. Jego sława rozchodziła się wśród ludu, jak to wśród ludu. Zaczęto układać piosenki. Śpiewano, pamiętacie, pobił Saul swój tysiąc, ale Dawid dziesięć tysięcy. Po prostu te piosenki opisywały jaką rzeczywistość. Ale kiedy tą piosenkę Prześpiewkę usłyszał Saul. Co powiedział? Rozdział 18, wiersze, wiersze ósmy, dziewiąty. Słowa te dotknęły Saula, słowa tej piosenki. Uważał je za niewłaściwe. Dawidowi przypisały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące, wyrwało mu się. Brakuje mu teraz tylko królewskiej władzy. Od tego zdarzenia Saul zaczął być podejrzliwy względem Dawida. A potem czytamy, że przyszedł zły duch do niego. Saul dał dostęp złej mocy, która zaczęła kontrolować jego życie. Czasami w Kościele zdarza się tak, mówię o Kościele, że jest ktoś, kto zaczyna na twój temat snuć przypuszczenia i podejrzenia. I żeby była sytuacja jasna, dzisiaj nie posłużę się żadnym przykładem z tego zboru. Więc nie odczytujcie, nie domyślajcie się, kogo ja mam na myśli. Nie znacie tych ludzi. Z innych miejsc naszego kraju. Pamiętam sytuację, kiedy pewna siostra po ilość miesiącach, zawożyłem, że jakoś stroni ode mnie. I w końcu kiedyś po jakimś nabożeństwie była chwila, żeby stanąć twarzą w twarz. Nie było kawiarenek w tamtym czasie. Ludzie dużo szybciej znikali z kościoła. Spytałem, co mu słychać. I ona z takim przejęciem chyba zdobyła się na odwagę, powiedziała bracie, czy ty pamiętasz, jak ty mnie potraktowałeś? Wiecie, przegląd w głowie wszystkich kontaktów z tą siostrą, nic, żadna czerwona lampka nigdzie się nie zapala, żadna informacja, że coś nie tak. Myślę sobie, no, ale powiedz, o co chodzi? Bracie, bo ty kiedyś tak mi podałeś rękę, a patrzyłeś się na kogoś innego. Uff, mogło się zdarzyć, może się zdarzyć i dzisiaj, ale ta siostra przez wiele miesięcy żyła napełniona paranoiczną podejrzliwością, że ja jej nie lubię. Ja tą siostrę naprawdę lubiłem. Bardzo sympatyczna, fajna, ale dała dostęp takiej chorej myśli, która zagnieździła się w jej głowie, w jej sercu, sprawiła, że straciła radosną relację z Bogiem, z Kościołem, dlatego że prawdopodobnie dokonałem jakiejś niezręczności. Nawet, wiecie, ja nie pamiętałem tego momentu. Przez ileś miesięcy to setki razy witasz się z różnymi ludźmi, w różnych konfiguracjach, miejscach i w ogóle. Dla niej był to problem. Sympatyczna, no, słaba w wierze, gubiła się później trochę. Później wyjechałem z tego miasta i już nie wiem, co dalej było. Ale to jest prawdziwa historia, która wtedy szokowała mnie. Naprawdę zszokowała mnie, że tak drobna rzecz może wzbudzić w kimś podejrzliwość. Duchowa paranoja i w ogóle paranoja cechuje się tym, że ten ktoś jest przekonany o własnej wielkości i że zawsze ma rację i że zawsze stale towarzyszy mu jakieś poczucie zagrożenia. Ktoś na mnie czyha. Ktoś na mnie czyha to ten Herod z jasełek. Zamach, zamach. Nowy król z tronu chce mnie wyśudać, ale to się nie uda. Czytamy w rozdziale 18, wiersz 17. Saul uknął pewną intrygę. Miał pomysł. Pomysł, jak zniszczyć Dawida. Dlatego dla tego pomysłu postanowi poświęcić swoje dziecko, swoją córkę. Duchowy paranoik nie liczy się z kosztami nie liczy się z tym, że ktoś będzie cierpiał. Powiedział tak do Dawida, oto moja starsza córka, mera, dam ci ją za żonę, tylko bądź mi waleczny i prowadź wojny Pana. Za tym jednak Saul skrywał pewną myśl, nie będę podnosił przeciwko niemu ręki, wiecie, to jest tchórzostwo, tak, niech raczej wpadnie w ręce Filistynów, no. Wojuje, wojuję, ale wiecie, kiedyś mu się noga powinie i będę miał czyste pole, pozbędę się Dawida, wyjdę na dobrego wujka, Problem się sam rozwiąże. No jednak problem się nie rozwiązał, Dawid przeżył. W Saulu dalej wzbierała, coraz bardziej wzbierała paranoiczna obawa. 28 i 29 wiersz, 18 rozdział, 28-29, jeżeli śledzicie tekst. Lecz gdy Saul przekonał się, że Pan jest z Dawidem, a jego córka Michal rzeczywiście go kocha, zaczął obawiać się Dawida jeszcze bardziej i stał się jego wrogiem na resztę swoich dni... Kolejna cecha, która opisuje paranoiczne myślenie, to jest nieufność wobec otoczenia. To jest nadwrażliwość na znaki lekceważenia, kłótliwość, nastawienie obronne. Ja zawsze mam rację. Przeczytam Wam pewien fragment opisujący stan polskiego społeczeństwa. Jest to z roku 2015. To jest raport o stanie społeczeństwa obywatelskiego pod kierownictwem profesora Janusza Czapińskiego. Posłuchajcie, z tego raportu sprzed trzech już niemal czterech lat wynika, że jedynie 12% Polaków zgadza się z tym, że większości ludzi można ufać. 12% ludzi w Polsce, może to się zmieniło przez te 4 lata, no nie wiem, nie mam świeższych danych, tylko 12% uważa, że innym można ufać. Jak to jest u nas? Czy możemy generalnie ludziom ufać, czy nie można nikomu ufać? Dla porównania, w takiej Danii aż 66% ludzi uważa, że można innym ufać, generalnie, 66% społeczeństwa uważa, że no, ludzie są w porządku, no generalnie można im ufać, no trzeba zachować ostrożność, ale generalnie jest okej, okay. w Polsce 12%, reszta podejrzliwość, nieufność, dystans, obawa, zastanawianie się, co on chce ode mnie, jak on chce mnie oszukać, jak on chce mnie wykorzystać, czego on ode mnie chce. Nadal, mimo zmiany ustroju, wiecie, zmienił się ustrój jakiś czas temu, pokutuje więc społeczny brak zaufania do siebie nawzajem i do państwa. Sprzedawca jest dla Kowalskiego naciągaczem. Bogacz jest złodziejem. Polityk jest kłamcą. Psycholog miesza w głowie, a telewizja kłamie. Tylko 46% Polaków widzi w działaniach kolegów z pracy czyste intencje. Powszechne przekonanie o tym, że ktoś inny chce mnie oszukać, prowadzi do chorej podejrzliwości, hamuje postęp, który nie jest możliwy przy obecnym poziomie awersji do współpracy i wzajemnej nieufności we wszystkich środowiskach. Spirale nakręcają wszyscy, niezależnie od wieku, wykształcenia czy stopnia zamożności. Nieufni dziennikarze, skupiając się głównie na negatywnych informacjach, stwarzają iluzję niebezpiecznego świata, ogarniętego jedynie terroryzmem, wojną i oszustwami. Wiecie, oglądalność, czytalność, to się liczy. To, że komuś coś się udało, ale nie jest sensacją, tego się nie sprzeda. To, że komu się nie udało, jest aresztowana albo jakaś bomba wybuchła, to jest wiadomość. Nauczyciele motywują negatywnymi konsekwencjami niezdania egzaminu. W moich czasach mówiło się, będziesz krowy w PGR-ze pasał. Jak się nie będziesz uczył, wiecie, że pasałem krowy w PGR-ze, bo się nie uczyłem. Przez jakiś czas w jednej szkole, miałem praktyki na pastwiskach, pasałem krowy i wtedy rozum przyszedł do głowy. Wyobrażacie sobie mnie w gumiakach, do z kijkiem w ręku, tak? Niemożliwe, naprawdę. Te krowy nie chciały mnie słuchać w ogóle, uciekały, w kukurydze uciekły. Dalej. Liderzy opinii piszą o wojnie polsko-polskiej, to jest temat, tak trwa wojna polsko-polska, tylko zamiast ją wygaszać, wyciszać, to się ją nakręca, ciągle nowe tematy, ciągle nowe paliwo jest. Cokolwiek się wydarzy, już się z tego bierze paliwo, bo to przez opozycję, nie, to przez rządzących, to przez mowę nienawiści, to przez waszą pierwszą, wcześniejszą mowę nienawiści, to przez jeszcze waszą, jeszcze wcześniejszą mowę nienawiści, to przez wasze złodziejstwo, no oczywiście wszędzie w tle są Żydzi i Niemcy, i Rosjanie, to tak jeszcze dookoła, którzy rządzą światem, mackami i, i, i, i tak dalej. Paranoja, to jest paranoja. Czytam czasami jakieś komentarze na jakimś forum internetowym, na jakikolwiek temat, może nie jakikolwiek, ale polityczny głównie, no to wiecie co, to, to ja chyba… wychodzi na to, że większość z nas musi być Żydami. Wszędzie są, rządzą z ukrycia, opanowali wszystko. Paranoja! Słuchajcie, to jest duchowa, mentalna paranoja. Powtarzam, nie musi to być jednostka chorobowa, żeby nie było, ale to paranoiczne myślenie, które otwiera drzwi samemu obrzydlistwu z głębi piekła. Nieufni rodzice, wypaczeni kulturową patologią, nieświadomie wzbudzają nieufność w swoich dzieciach powiedzeniami typu myślał indyko niedzieli, a w sobotę łeb muścieli, podcinają marzenia, podcinają skrzydła. Co ty tam gdzie osiągniesz? Dostaniesz na studia, no akurat, maturę zdasz, no ha, ha, Naprawdę tak rodzice mówią do dzieci, zdarzają się i to nierzadko, nierzadko znam takich rodziców, znam rodziców z kręgu ludzi tu siedzących, którzy tak czasami mówią do swoich dzieci. To jest duchowa paranoia. to jest niebezpieczny sposób myślenia, który cię niszczy i rani innych. To są takie kulturowe skrypty, one pochodzą z epoki poprzedniej, Brak zaufania degeneruje nasz kapitał społeczny, uniemożliwia budowę prawidłowych relacji, niszczy potrzebę współpracy, niweczy próby osiągania celów związanych z rozwojem. I to dotyczy również Kościoła. Powtórzę. Brak zaufania degeneruje nasz kapitał społeczny, społecznościowy. Jeśli nie ufamy, uniemożliwia budowę prawidłowych relacji. Brak zaufania, podejrzliwość. Niszczy potrzebę współpracy, niweczy próby osiągania celów związanych z rozwojem. Kiedy jest nieufność, kiedy jest paranoiczne myślenie, wtedy naprawdę ciężko się z tego wybić. To jest dłuższy artykuł, nie będę więcej z niego cytował, a ktoś chce, mogę dać, dać w całości, udostępnić. To jest poważny problem, który często nas dotyka, chociaż możemy tego nie widzieć, najczęściej tego nie widzimy. I, i powiem wam, że Saul naprawdę miał łaskę od Boga, bo w trakcie jego szaleństwa, w trakcie tego rozwoju, tej, tej postawy pogłębiania się, tego negatywnego nastawienia, Saul przeżywa kolejne dotknięcie Boga. W rozdziale 19 czytamy, że wyprawił żołnierzy, aby schwytali Dawida, ponieważ dowiedział się, gdzie są, gdzie jest Dawid. Rozdział 19, wiersze 20-23, do 23. Saul posłał więc swoich ludzi, aby schwytali Dawida. Oni jednak ledwie zobaczyli grono proroków, którzy prorokowali z Samuelem na czele, sami znaleźli się pod wpływem Ducha Bożego i zaczęli prorokować wraz z nimi. Lub inne tłumaczenie, wpadli w zachwycenie wraz z nimi. Gdy doniesiono o tym Saulowi posłał kolejny zastęp swoich ludzi, ale i oni zaczęli prorokować, wpadli w zachwycenie. Saul zatem posłał trzeci zastęp, który także zaczął prorokować, wpadł w zachwycenie. Wtedy do Ramy wyruszył on sam. Gdy doszedł do wielkiej studni znajdującej się w Seku, zapytał, gdzie jest Samuel Dawid. Właśnie przebywają w siedzibie proroku w Ramie, dano mu odpowiedź. Saul ruszył więc do siedziby proroku w ramię, ale również na niego stąpił Duch Boży. Szedł i prorokował aż dotarł na miejsce. Tam też i on zdjął swoje szaty, wpadł w zachwycenie, Także on prorokował przed Samuelem, a potem padł i leżał nagi przez cały ten dzień i przez całą noc. Wow! Bóg okazuje mu niezwykłą łaskę i po raz kolejny dotyka jego życia, daje mu znak swojej obecności. I co się dzieje? I nic. Mija zachwycenie, Saul wstaje i dalej jest sobą. I dalej realizuje swój plan. Nie chce współdziałać z Bogiem. Bóg nie jest w stanie osiągnąć w Saulu swoich celów ponieważ Saul poddał się bardziej temu, co było w jego umyśle, niż temu, co słyszał od Boga. Jeśli bardziej poddasz się temu, co podpowiada ci jakaś podejrzliwość, strach przed ludźmi, lęk przed ludźmi, potrzeba udowodnienia swojej wartości, niewiara i podejrzliwość, możesz przegrać swoje życie. I to się nazywa też myśleniem urojeniowym. Rzeczywistość, która przeczy przekonaniom tego człowieka jest nie do zniesienia. Wiecie, kiedy Okazuje się, że nie jest tak źle, jak się wydawało, to jest jeszcze większy problem. To ja byłem w błędzie? Ja? Ja się mylę? Ja? Nie, nie, niemożliwe. To wy się mylicie. To wy jesteście w błędzie. To wy. To jest straszne. Ciężko to pokonać. I dlatego w umyśle takiego człowieka tworzy się rzeczywistość zastępczą w której podtrzymuję pozytywne wyobrażenie o sobie. Ja jestem w porządku, oni wszyscy są źli, wy wszyscy jesteście źli, ty jesteś zły, ty jesteś zły, ty mnie nie rozumiesz, oni mnie nie rozumieją, nikt mnie tu nie rozumie, ja jestem w porządku. Paranoja, duchowa paranoja. I wtedy przychodzi czas zgorszenia, nie podoba mi się to, tu nie ma miłości, to nie ma tego, to nie ma tamtego, idę sobie. Taki człowiek kurczowo też trzyma się przekonanie, że jest obiektem jakiegoś spisku, niechęci, wrogości. Znowu przykład z innego miasta, z innego zboru. Człowiek, z którym współpracowałem, swego czasu, i który wydawał się rokować nadzieję na dobrego lidera, dopóki nie dowiedziałem się o jego problemach, dużych problemach osobistych. I kiedy on się dowiedział, że ja się dowiedziałem, zaczął na mnie inaczej patrzeć. Wiecie, problem był problemem, można było go jakoś rozwiązywać, próbować zaradzić, to go nie przekreślało w moich oczach. Było jakąś przeszkodą, ale możemy pracować nad tym. Ale pewnego razu patrząc na mnie tak dziwnie powiedział, Powiedział do mnie tak, widzę w tobie wrogość do mnie. To była ostatnia rzecz, jaka mi w ogóle, no nie, to było, nie tylko ostatnia rzecz, która przeszła mi przez głowę, ale w ogóle nie przeszła mi przez głowę taka myśl, jakakolwiek wrogość. I żeby go sprowadzić do rzeczywistości, mówię, słuchaj, czy ty wiesz, że zarzuciłeś mi teraz grzech, ciężki grzech? Wrogość jest owocem ciała, a nie ducha. Czy podtrzymujesz swój zarzut, że jestem twoim wrogiem? Zaczął myśleć, mówi, no nie, ale, ale źle mnie traktujesz. Ja nie zacząłem go traktować inaczej niż wcześniej. Poza tym, że zaczęliśmy rozmawiać o problemie, ale on odczytał to jako wrogość i nie ułożyła nam się współpracy. Tyle mogę powiedzieć. I tak właśnie było z Saulem. Okazana mu łaska nie została wykorzystana. Kurczowo trzymał się przekonania, że jest obiektem spisku, niechęci, wrogości i w rezultacie jego życie uległo ruinie. Nie dał się przekonać w żaden sposób, że nie ma wrogów, nie ma wrogów wewnętrznych. Bóg daje ci wszystko, by zmienić Twe serce, ale czy pójdzie za tym twoje życie? Wiecie, Bóg zmienia serce, ale my zmieniamy nasze życie. Usłyszałem to kilka lat temu od pastora Pawła Godawy, możemy powiedzieć świętej pamięci, Pawła, który użył takiego zwrotu, zaczęłem się nad tym zastanawiać, tak, rzeczywiście, Bóg zmienia serce, ale to ja zmieniam życie. Bóg nie zmieni mojego życia za mnie. Bóg zmienił serce Saula, czytaliśmy. Przemienił je w inne. I co z tego? Saul nie zmienił swojego życia. I to jest to, co możemy zrobić. Współdziałanie z Bogiem. Kochany bracie, siostro, pokonaj swoją paranoję. Pokonajmy nasze paranoje, bo nikt z nas nie jest do końca wolny od momentów, w których przychodzi takie złe myślenie. Ślepotę, głuchotę i tak dalej. Pozwólby Boże dotknięcie Uzdrowiło cię, rozwiązało Twój problem. Pamiętaj o wierze, miłości, wytrwałości, ale pamiętaj przede wszystkim o współdziałaniu z Bogiem. Aby relacja z Bogiem zmieniła Twoje życie. Amen.